Jest jedenasta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki Anna Kowalczyk. Posiedzenie rządu pod znakiem mobilizacji przed głosowaniem w sprawie minister klimatu. Rosyjski ślad w aferze z zonda krypto marszałek Sejmu pyta, co wiedziała o tym prawica? Król Karol III w Stanach Zjednoczonych. W aktualnościach sprawdzamy jak pierwszy dzień tej wizyty komentują brytyjskie media. Za godzinę w samo południe zbiera się Rada Ministrów, która rozpocznie pracę nad przyszłorocznym budżetem. Będzie też mowa o objęciu programem osłonowym pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To posiedzenie rządu to także dla premiera. Ostatnia okazja do zmobilizowania koalicjantów przed głosowaniem wniosków o wotum nieufności wobec minister klimatu i szefowej resortu zdrowia. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Sylwia Białek, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rzeczywiście koalicjantów trzeba mobilizować? Czasu rzeczywiście coraz mniej głosowania w sprawie wyrażenia wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Henikloski oraz minister zdrowia Jolanty sobierańskiej Grędy zaplanowane są na czwartek na godzinę 12.30 i premier Donald Tusk postawił sprawę jasno. Podkreślił, że głosowanie nad wotum nieufności dla ministra klimatu będzie testem koalicyjnej solidarności. Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Jeśli zdacie ten test, będziemy dalej pracować, tak mówił premier do Polityków Polski 2050. Bo ile w przypadku wniosku po wotum nieufności wobec ministra zdrowia w koalicji na pewno nie będzie. Jolanta Sobierańska-Grenda wzięła zresztą udział w posiedzeniu Klubu Polski 2050 i przedstawiła swoje argumenty. Paulina Heniklowska ze względu na inne zobowiązania na posiedzenie nie dotarła i przewodnicząca partii minister funduszy Katarzyna Pełczyńska na poinformowała, że na czwartek zwołana jeszcze jedno posiedzenie klubu, na którym zapadnie ostateczna decyzja w sprawie głosowania nad wotum nieufności dla minister klimatu. O ile premier o wynik Głosowania zatem może być spokojny, to z pojedynczymi głosami niezadowolenia możemy mieć do czynienia. Poseł Bartosz Romowicz powiedział dziś na naszej antenie, że zdania nie zmienił i zamierza poprzeć wniosek opozycji. Sprzed kancelarii premiera Sylwia Białek, dziękuję za relację.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 Marszałek Czerzasty zapowiedział nowe regulacje dotyczące rynku kryptowalut. Szokujący atak w Jaworznie 6 nastolatków brutalnie pobiło 14-latka i jego ojca. Powodem agresji były barwy klubowe, które miał na sobie chłopiec. Młodzi oprawcy napadli na niego i jego ojca, gdy obaj jechali rowerami. A sprawa trafiła do kryminalnych z Jaworzna Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania z kamer monitoringu, co pozwoliło na szybką identyfikację sprawców. Mundurowi zatrzymali sześciu chłopców w wieku 15 i 16 lat. Teraz zajmie się nim. Sąd rodzinny. Policja wyjaśnia skąd wziął się ogień na dzikim składowisku śmieci na warszawskim Targówku. Pożar wybuchł wczoraj około 23. Po zakończonej akcji strażaków na miejscu pojawili się policjanci, mówi Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej. Z tych pierwszych wynika, że w czterech miejscach pojawiły się zarzewia ognia, zostały spalone śmieci. Na dzisiaj zaplanowaliśmy czynności z biegłym zakresu pożarnictwa i ta opinia biegłego na pewno będzie miała zdecydujące znaczenie dla określenia przyczyn tych pożarów. W akcji gaśniczej brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej. To są aktualności jedynki. Pentagon wykorzysta narzędzie Google. Media donoszą, że podpisano umowę w tej sprawie. Chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji do tajnych działań, podał portal The Information, powołując się na osobę zorientowaną w sprawie. Ani Google, ani Pentagon nie potwierdzają na razie tej informacji. Bez wpadek i bez przełomu, tak brytyjskie media podsumowują pierwszy dzień wizyty króla Karola III i królowej Kamili w Stanach Zjednoczonych. W komentarzach dominuje jeden wniosek. To ostrożna dyplomacja i próba utrzymania relacji, które dziś nie należą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 Wszędzie słonecznie. W ciągu dnia więcej chmur pojawi się tylko w okolicach Bydgoszczy i na północnym wschodzie. Tam może przelotnie popadać. W centrum i na Pomorzu może jeszcze mocniej wiać. Termometry pokażą maksymalnie 7 stopni w okolicach Suwałki, 11 w Gdańsku, Warszawie i Łodzi. Do 15 w Szczecinie i Zielonej Górze. Ciśnienie w stolicy. 1012 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.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 Z Rodem Stewardem rozpoczęliśmy trzecią, ostatnią godzinę naszego spotkania, 11 minut po godzinie 11. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry. Zapraszam, co przed nami w tej godzinie? Kolejny odcinek powieści Wojciecha Chmielarza w interpretacji Przemysława Bluszcza, tam gdzie zmrok zapada szybciej. Kolejna, ostatnia już Część naszego konkursu Odkrywcy Przyszłości, ale także rozmowa o trendach i o modach. Państwo też o tym piszą. Pani Anna zwraca uwagę na koszmarny według niej trend łączenia wzajemnie wykluczających się kolorów, np. różowy z czerwonym. Serio? One się wykluczają? Kiedyś to byłby szczyt braku gustu, a teraz lansuje się takie zestawy kolorystyczne. Wystarczy, że ktoś ze znanym nazwiskiem tak się ubrał. Tutaj bym dyskutowała, ale wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, więc o kolorach nie będziemy dyskutować, ale porozmawiamy sobie o tym, jak się rodzą te trendy, czy rzeczywiście one się rodzą w pracowniach natchnionych te, projektantów, te modowe, czy może jednak internet, influencerzy nam pewne rzeczy podpowiadają, ale nie tylko o modzie będziemy mówić, bo będziemy też mówić o przedmiotach, dlaczego coś, co właściwie wydawało się do tej pory zwyczajne, nagle zyskuje miano przedmiotu wartego posiadania i takiego wartego pożądania, pożądamy tego czegoś. Kto o tym decyduje? O tym będę już za chwilkę rozmawiać z Kariną Misztal która na temat y, właśnie mody, trendów wie absolutnie wszystko. Zapraszam. Cztery pory roku. Ale zanim ta rozmowa, to jeszcze proszę Państwa przed nami obiecany czwarty element układanki w konkursie Odkrywcy Przyszłości. Zerkam sobie do Państwa SMS-ów i co ja tam widzę? I widzę, że chodzi o camper, tak państwo piszą, czyli dom na kółkach. Ciepło, ciepło, ciepło, ciepło, bardzo ciepło, ale nie camper, chociaż też na K. Proszę posłuchać. i auto Na zachód tak, to nie chodzi o auto. Cadillac Eldorado de Ville On takie miał skrzydła z tyłu jak jeździł Elvis Presley Niektóre składają się po naciśnięciu przycisku, niektóre składają się jeszcze ręcznie No i już. I więcej podpowiedzi nie będzie, ale mam nadzieję, że będzie więcej odpowiedzi Państwa. O co chodzi? Co to za coś? 7251 to jest konkursowy numer smsowy. Przypominam, że chodzi także o to, żeby napisali Państwo jakiś krótki komentarz. A do wygrania mamy słuchawki bezprzewodowe o wartości prawie 250 zł. A za chwilę o trendach. O modzie. O tym, kto ją lansuje. Już nie chcę znów zasypiać zanim zaśnie Czy nie pozwól mi stać, dostrzec Polskie Radio, program pierwszy i cztery pory roku. Ciekawa jestem, czy państwo ulegają modzie, czy podążają państwo za trendami i czy się państwo zastanawiali, skąd one się właściwie biorą i dlaczego modne jest to, a nie co innego i kto decyduje o tym, że to będzie modne, że będzie wszędzie. I rzecz dotyczy nie tylko mody odzieżowej, ale w ogóle wszystkiego tego, czym się otaczamy, przedmiotów, gadżetów i jedzenia. W studiu zapowiadany gość, jest z nami Karina Misztal. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się trochę mm, waham, bo, bo, bo trochę nie wiem, ale poproszę panią o wytłumaczenie. Trener biznesowy, tak mam napisane i strateg reklamowy, ale zgadza tu jest jeszcze się. top 30 kont o biznesie według rankingu Forbes. Wszystko się zgadza. Tak. Wszystko się zgadza, tak. A na, insta na Instagramie prowadzi Pani też konto spełniona coach. Tak. Czyli tak. marketing trendy ma Pani w małym palcu. I zaczniemy może od czegoś mniej oczywistego niż to, o czym pisali nasi słuchacze, czyli nie od trendów w modzie, ale od takim no chyba tak można to nazwać, trendzie, modzie na pomaganie.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 Rzeczy, które się tutaj wydarzyły, to możemy mówić o trendzie, czyli długotrwałej zmianie, która następuje w y, narodzie. A tutaj mówimy o podejściu do, pomaganiu, do pomagania i narracji, która była z osób, które mierzą się z rakiem. Czyli tutaj głównie mówiliśmy o lęku, o trudnościach. Y, idziemy w postrzeganie wojownika, czyli my, do zupełnie inaczej podchodzimy do tego, czym jest pomaganie. Więc tu będziemy mówić o trendzie, czyli yy, coś, co zostanie w nas na lata. I ta akcja pięknie nam też to udowodniła w kontekście jak te trendy się rodzą, od czego one powstają. No. To ja tylko jeszcze wrzucę słówko dla tych wszystkich, którzy być może się nie zorientowali, że ten krótki fragmencik e, padł z ust inicjatora akcji, która trwała przez 9 dni, w której zebrano rekordową kwotę ponad 250 milionów złotych i w takim swoim szczycie zgromadziła półtora miliona osób, którzy, które oglądały transmisję. Mowa o łatwo Gangu i te pieniądze zebrane w czasie tej akcji zostały przeznaczone na leczenie, na fundację, która pomaga dzieciom zmagającym się z chorobami onkologicznymi. Czyli tak. taka dobra moda, się, dobry trend się narodzi. Dobry trend, bo moda z kolei to jest zachowanie, które tak jak fajerwerki, szybko się zapala, i gaśnie. Natomiast w tym wypadku y, mamy połączenie dwóch y, nazewnictw, bo i trendu, i y, mody. Ale powiedzmy sobie jeszcze o kształtowaniu tego trendu, bo y, według badań mamy 72 godziny na to, żeby zainicjować trend. I tutaj książkowo nam się to wydarzyło, bo 14 kwietnia pojawiła się premiera, a 17 kwietnia już była odpowiedź Łatwo Ganga na to, że jest zainicjowana akcja charytatywna. Więc 70 premiera godziny. piosenki, mówimy o tak, piosence. Mhm. Tak, tak, tak, tak, tak. I jak to wygląda, bo w tej wczesnej fazie mm, to jest innowacja, czyli y, w momencie kiedy Coś jest, nie wiadomo jeszcze dlaczego, po co, ale wychodzi to od maleńkiej grupy. Żeby to trafiło do mainstreamu, to potrzebujemy jeszcze kilku yy, kroków. Później to idzie do yy, takiej fazy, do wczesnych naśladowców, bo to się bardzo ładnie rozprzestrzeniało, ale boom akcji przypadł na sobotę i niedzielę. Mhm. Yy, I kolejni to byli yy, wczesna większość. Później mieliśmy późną większość, a później mamy maruderów i później mamy tą fazę trendu, kiedy już wszystko gaśnie, więc w momencie, jeżeli ktoś by się teraz chciał podzielić tym trendem, no to on już nie będzie tak zwyżkowy, jak w pierwszych godzinach, kiedy ta akcja się Pojawiła. To niesamowite, że można tak to przeanalizować. Nigdy bym o tym nie pomyślała, że to jest, że to jest aż tak do, do prześledzenia w kolejnych etapach. A proszę powiedzieć w ogóle, skąd się biorą trendy? Już odejdźmy od może tego, tego trendu na pomaganie, w ogóle trendy. Mm -hmm. Czy, dlaczego w jednym sezonie nagle jest boom na kolor burgundowy, albo na manikur typu clean girl, czyli taki bardzo naturalny, albo na spodnie dzwony? Kto o tym decyduje? Od kogo to wychodzi? Y mamy dwa podejścia, bo mamy oddolne powstawanie trendu i mówimy tutaj o mediach społecznościowych. Algorytmy mierzą zachowania i emocje, czyli w czasie rzeczywistym badamy, co po podoba się ludziom co jest w takiej tendencji, tak jak były kubki pastelowe e, i każdy chciał mieć taki kubek, no to wtedy był wielki boom. E, media społecznościowe, tak jak TikTok czy Instagram, bardzo nam pomagają w tej oddolnej inicjatywie trendów. Natomiast też trendy mogą iść od góry. I mamy tutaj e, instytucje, które zajmują się e, poprzez analizowanie matematyczne, socjologiczne, emocjonalne, co będzie za dwa lata od tej pory, więc one są z góry nam narzucane, stety, niestety, bądź oddolnie właśnie pokażą nam coś u artysty, u celebryty, coś jest powiedzmy, tak nieoczywistego albo brzydkiego. Właśnie, o tym też chciałabym porozmawiać, tak? Mm -hmm. Na przykład buty kiedyś takie były z dziurkami, Oj, żeby tutaj tak. nas nie po podawać. Tak, albo takie specjalnie jakby ubrudzone te buty, albo tak. dziurawe spodnie, albo takie ubrania, które raczej przypominają łachmany niż yy, odzież. No to jest niebywałe. To, chcę pani powiedzieć, że siedzi sztab ludzi, którzy teraz y, debatują i myślą sobie dobra, to za trzy lata mamy 2026, w 2029. wrzucimy ludzkości na tapet na przykład czapki w kształcie truskawki i będziemy na to przykład. lansować. Seria tak w kontekście to koloru Pantą się tym zajmuje no. też, żeby przewidywać kolorystykę i to, co się teraz dzieje, przykładowy masełkowy żółty, to nie jest przypadek, tylko to było z góry zaplanowane. A widzę, że pani idzie z trendami, tak? Z, tak. Zgodnie z trendem, tak? Nasz tak. gość w masełkowo-żółtej pięknej koszuli. Zgadza się. No dobrze, czyli taka moda na celową brzydotę też jest kwestią zaplanowania mhm. i, i przeprowadzenia pewnej strategii. Tak, ale też mamy dwa podejścia, bo mówimy o tym, że coś ominiemy, coś okaże się, że... My chcemy reagować, my chcemy wiedzieć, co się dzieje w świecie mediów społecznościowych. Czyli to jest ten lęk przed tym, że będziemy za późno, FOMO. Ale druga kwestia to jest JOMO, czyli my wręcz będziemy się szczycić tym, że nie podążamy za trendami. Wręcz się jesteśmy wyłączymy z tego. z tyłu jesteśmy. Jesteśmy tak. tacy vintage, już, tak. już rozmawiamy w takim języku. No tak, rozumiem. Ale to wszystko, o czym pani mówi, e, e, chyba odnosi się jednak do z młodszego pokolenia. Osoby ze starszego pokolenia nie ulegają takim trendom, no bo nie siedzą bez przerwy na TikToku czy na Instagramie, prawda? Mawia się, żeby mm, dowiedzieć się o trendach, warto zapytać osoby z generacji alfa, jak wygląda? jak wygląda ich dzień, jak mm, spędzają czas, czym się interesują, bo okazuje się, że oni są innowatorami, więc warto słuchać tego młodego pokolenia, bo oni wychwytują to, co się dzieje za granicą, oni namiętnie też mm, te trendy dyktują, poprzez choćby wejście do świata, który dla nas jest już retro, ale mówimy tutaj o aspekcie nostalgii. Wszystko, co było w latach 2000, to wraca do nas. My mówimy też o tym, że yy, Trendy y, wracają co dwa pokolenia, więc tutaj jesteśmy też świadkiem tego, że to, co było kiedyś, teraz jest tak mm, chętnie naśladowane przez y, y, tych nastolatków. No, nie bywałe, nie bywałem. Jest o czym myśleć, przyznają Państwo. Nie wiem, czy Państwo zaglądają na TikTok czy na Instagram. Nie wiem, czy Państwo mają w swoim środowisku przedstawicieli pokolenia Alfa, no, ale tak jak radził nasz gość, warto czasem zasięgnąć języka, a nuż coś ciekawego dla siebie wyciągniemy z tych trendów. Karina Misztal, trener biznesowy, strateg reklamowy, spełniona coach. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.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 Pom pom pom pam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 Autopromocja. Pogoda. Chwiecień, plecień, bo przeplata. No jeszcze trochę przeplata, jeszcze trochę zimy, trochę lata. Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Na północy, północnym wschodzie i w centrum może być większe. Na warmi, Mazurach, Podlasiu, miejscami też na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu może popadać prze, przelotnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Jeśli chodzi o temperaturę, no to taka właśnie kwietniowa, 7 stopni maksymalnie na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 10 na wschodzie i na terenach podgórskich oraz na wybrzeżu, a najcieplej 15 stopni na zachodzie i miejscami na południu. Teraz Dolnośląskie, tam się przenosimy, do Bukowca konkretnie. Jest tam pani Grażyna Kolarczyk z Folwarku i Parku w Bukowcu. Dzień dobry, witam serdecznie z Bukowca, gdzie jest przepiękna pogoda, a na dodatek mamy wspaniały widok na wciąż ośnieżone Karkonosze. Pozdrawiam spod samej śnieżki. Można ją dostrzec z wielu miejsc w Folwarku i Parku w Bukowcu. Z pawilonu Ateny, z wieży widokowej, pałacu oraz licznych punktów wokół dziewięciu stawów, które są na naszym terenie. Wiosną park budzi się do życia, tak jak w całej Polsce, ale u nas dzieje się to nieco później. Mamy przepiękne dęby i buki, od których buk wziął swoją nazwę. Mamy trzystuletnie lipy. Polany pokrywają się już pierwszymi kwiatami, a stawy wypełniają koncerty żab. Na wodzie można zobaczyć już łabędzie, dzikie kaczki, nawet żółwie. Taką nową atrakcją bukowca, którą się chciałam pochwalić, są megafony dźwięku. Można w nich usiąść i wsłuchać się w odgłosy przyrody. Można też odpocząć się z kręgu druidów, chwilę wsłuchać się w siebie. Zapewniam Państwa, że w naszym romantycznym 120-hektarowym parku każdy znajdzie miejsce dla siebie. To ja się do tego zapewnienia dołączam, bo byłam w Bukowcu nie raz, nie dwa i rzeczywiście jest tam przepięknie. Jeszcze ludowa mądrość pogodowa na dzisiaj, dla Państwa pokrzepiająca, zwłaszcza dla rolników. Jeśli święty Paweł, jeśli w święty Paweł śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów spodziewać wypada. Cztery pory roku. Składam Znalazłam już Swój Dobro stan Dobro Zawsze Radio program pierwszy, moda na czytanie, no ta nigdy nie przemija. Lektury jedynki. Przed nami siódmy fragment powieści Wojciecha Chmielarza zatytułowanej Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. Czyta Przemysław Bluszcz. Fed wrócił do domu, który kochał i którego równocześnie nienawidził. Kochał, bo wybudował go dla Poli. Nienawidził, bo Poli już z nimi nie było, a ten wymarzony dom stał się skorupą pełną bolesnych wspomnień. Nic dziwnego, że Tamara skorzystała z okazji i postanowiła uciec do koleżanki. Przynajmniej na tę jedną noc. Przeszedł do garażu, włączył światło, ustawił krzesło, usiadł. Postawił obok butelkę i patrzył na stojący przed nim samochód. Biały Saab Sonet 2, Piękne, sportowe auto z lat 60. z cudownym dwusłowowym silnikiem, który sprawiał, że wóz dosłownie latał nad drogą. Jeden z 258 egzemplarzy, bo tylko tyle powstało. Jego renowacja pochłonęła majątek, ale Szwed nie żałował ani złotówki. Przed laty czekał do późnej nocy, aż Pola zaśnie i dopiero wtedy wymykał się do garażu. Wóz zresztą wyglądał wówczas zupełnie inaczej. Był to wrak, który sprowadził ze Stanów Zjednoczonych cudem odnaleziony przez znajomego w szopie gdzieś na bagnach w Luizjanie. Lubił sobie wtedy wyobrażać, jak wóz będzie wyglądał, kiedy już go odnowi i jak będą jeździć z Polą na wycieczki, kiedy już nie miał odwagi, żeby dokończyć tę myśl. – Tutaj jesteś – usłyszał kiedyś za sobą jej głos. – Zastanawiałam się właśnie, gdzie się wymykasz po nocy. Ja tylko tutaj, po prostu lubię tu być – wytłumaczył niezdarnie. – Rozumiem. – Naprawdę? – zdziwił się. Pola się roześmiała, ale nie szyderczo, tylko życzliwie, a miała najpiękniejszy śmiech na świecie. – Oczywiście – Odpowiedziała Są ludzie, którzy odpoczywają patrząc na obrazy w galeriach sztuki Są tacy, którzy oglądają panoramy z górskich szczytów Albo obserwują zachody słońca nad morzem Ty patrzysz na samochody Zalała go fala wdzięczności I dlatego, że wyraziła precyzyjnie to, czego on nie potrafił I dlatego, że tak dobrze go rozumiała Ale nie licz na to, że będę tu z tobą siedzieć Dodała ze śmiechem Nienawidzę zapachu oleju i benzyny. Żartujesz? Przecież jest najpiękniejszy na świecie. Poszła do domu, ale zanim opuściła garaż, stanęła jeszcze w progu i popatrzyła na niego poważnym i smutnym wzrokiem. Szwed, ale obiecujesz? Wiesz, o czym mówię. Była już wtedy chora. Jeszcze mieli nadzieję, ale ona i tak się bała. Nie tylko o siebie, ale także o Tamary. Obiecuję, powiedział. Przemysław Bluszcz przeczytał siódmy fragment powieści Wojciecha Chmielarza Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Dalszy ciąg usłyszą Państwo jutro. Jedynka. Polskie Radio.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 tak ubrana wracać nie wypada mówić głośno że znowu Nie będę, nie będę bo po co tak ciągle nadal radio Przypominam Państwu, że już jutro o godzinie 19 w teatrze, w warszawskim Teatrze Studio, wyjątkowe wydarzenie łączące teatr i radio w niepowtarzalnej formie. Słuchowisko na żywo był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł Pawła Demirskiego w znakomitej, w znakomitej obsadzie Przemysław Bluszcz, Monika Obara, Tomasz Nosiński, Dominika Ostałowska, Marcin Pępuś, Mirosław Zbrojewicz. Można zdobyć zaproszenia na te na to wydarzenie. Wystarczy do nas napisać 71 151, podać swój adres mailowy i imię i nazwisko. Ostatnie momenty na to mają państwo, no a to jest też ostatni moment, żebym wyjawiła, kto otrzyma naszą nagrodę, czyli słuchawki bezprzewodowe. W naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości nie było dzisiaj łatwo, a ja myślałam, że pod... Drugiej podpowiedzi państwo się już zorientują. Nie chodziło o sam dach, nie chodziło o kamper, ale chodziło o kabriolet. I właśnie tak napisała pani Katarzyna, która mieszka w miejscowości Żarki Letnisko. Kabriolet cudowne jest uczucie, kiedy się czuje na twarzy pęd i wiatr we włosach. Pani Katarzyno wysyłamy do pani słuchawki, a na jutro zapraszam państwa w imieniu Romana Czejarka. Jutro między innymi y, pytanie ile jest cukru w cukrze? Pytanie znane ze znanej komedii Poszukiwany, poszukiwana, ale my zupełnie serio zapytamy, który rodzaj cukru jest najlepszy, który nam najbardziej szkodzi, a który nam w ogóle nie szkodzi. No i czy rzeczywiście cukier to samo zło, czy może w różnej postaci, w innej postaci niż zwykłego cukru można go używać. No i oczywiście poradnik językowy, bo jutro środa. Dziękuję za dzisiaj, pięknego dnia. Mam nadzieję, że w części, choć spędzonego z programem pierwszym Polskiego Radia, Państwu życzę. Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia. Kiedy wokół wszystko ścina brus, poszrodzione słowa płyną, ja na przegu dziś serce. Niech się Stwierdzą. Stoję przed Tobą, Spójrz serce sercem na dłoni, nie pytaj o nic. Stoję przed Tobą, choć po latach stać sam, wciąż nie poprawna. Kiedy wokół wszystko niszczy czas? Za zakrętem nic nie czeka, ja w żrędzi sam chciał zbyć się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 Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Utrudnień po kolizjach i po wypadkach na szczęście jest niewiele. To główne, o którym wiemy, to jest droga krajowa numer 25 w Wielkopolsce i odcinek między Busz Antonin. W Pawłowie zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy, wskutek czego jedna osoba została ranna. Droga jest częściowo zablokowana. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 338 km. W niektórych miejscach utrzymują się cały czas korki. Tak jest na autostradzie A4 na południowej obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Łagiewniki i Kraków Bielany w kierunku Balic i dalej Katowic. Wzmożony ruch utrzymuje się także na drodze krajowej numer 28 niedaleko Wadowic, na drodze krajowej numer 94 na obwodnicy Wiliczki, a także na drodze krajowej numer 44 na dojeździe do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny. W województwie mazowieckim cały czas spowalnia ruch na ekspresowej ósemce w Warszawie między Bemowem a węzłem Łabiszyńska i tutaj w obu kierunkach, chociaż dłuższy korek jest na jezdni w kierunku Wrocławia. Podobnie na remontowanym fragmencie krajowej 61 jedynki między Grzem Alegionowym i na Krajowej Siódemce w pobliżu Łomianek, zwłaszcza przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek właśnie. Duży ruch także na drodze 79 między Piasecznem a Stolicą, to jest oczywiście fragment ulicy Puławskiej. Tu ruch zwalnia w obie strony. Dobre informacje na koniec. Z drogi krajowej nr 92 w Wielkopolsce odblokowano odcinek Poznań-Pniewy w Baranowie. Tu przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany był jeden pas w kierunku Skwierzyny. Przejazd jest już odblokowany.